Nie mów nikomu, to tajemnica. Chora, chorsza, najchorsza. Dzisiaj mam 8 grudnia 2010 roku. Sam tytuł wskazuje na to, jak się czuję jest godzina 19.11 kiedy zaczynam nagrywać i dopiero teraz mam tak naprawdę chwilę na to, żeby w ogóle odsapnąć, że tak powiem mm. ogólnie za oknem pada śnieg więc pogoda taka taka wymiara, w sumie jak śnieg pada nie mam nic przeciwko, ile nie jest to śnieżyca i o ile nie ma ślizgawki na drodze pod tym śniegiem i po tym, jak wczoraj wyrzuciłam z siebie poniekąd te rzeczy, które mi wkurzają. Dzisiaj tak trochę bardziej marudnie chyba będzie. Um, y, Sławko skomentował, iż um, oczywiście tak lubi słuchać, ale jeśli utrzymam częstotliwość nagrywania, to pewnie zaczną mnie panowie z podcastofonu pomijać w cotygodniowym przeglądzie, ponieważ będzie tego za dużo. No cóż, jeżeli mnie pominio, pominą, to się nie obrażę, rozumiem. Tak, mogę trafić do kategorii gry, w której jest bardzo dużo nowych odcinków. Także Sławko poruszył taki temat, jeśli chodzi o anime na mojej, na mojej stronie. Czasami oglądam. Podoba mi się kreska generalnie, animacja, bardzo fajna obserwuję, że coraz więcej młodych osób właśnie się interesuje tym i zwłaszcza rysunkiem, nie tyle samymi historyjkami, co yy, same, same te osoby próbują coś tam tworzyć. Cóż, jeszcze ja mogę powiedzieć generalnie. Hmm. Dzień, dzień dzień, trochę męczący, chociaż może powiedzieć, że byłam w teatrze na yy, opowieści wigilijnej. No, i o dziwo w teatrze było zimno, byłam przygotowana na to, że będzie ciepło, ale było zimno. Może chodzi o to, że aktorzy, którzy co chwila się przebierali, bo nie było ich zbyt wielu, um, żeby się za bardzo nie zgrzali, nie wiem, nie wiem o co kaman. Um, cóż jeszcze, ach tak, więc y, kiedy Shrek Forever wchodził do kin, zastanawiałam się, czy sobie na niego nie pojechać, ponieważ lubię oglądać bajki. No, ale jakoś tak wyszło, że w końcu nie pojechałam. Postanowiłam go jakoś inaczej zdobyć. jeszcze nie obejrzałam. A cóż, dzisiaj zauważyłam, w Tesco za 30 zł można kupić Shrek Forever. Puta DVD. Masakra. Si w ogóle nie opłaca, już naprawdę do kina chodzić. Bo i tak lada dzień będzie można kupić to w Tesco lub w Biedronce za grosze. A za 30 zł wątpię, czy cała rodzina obejrzałaby film raczej nie. Może starczyłoby na dwa bilety, a gdzie popcorn, a gdzie reszta? Zresztą Skwara w swoim e, podcaście ostatnio mówił o tym, jak drogi jest wypad do kina. Zresztą coś o tym wiem, bo nawet mam zniżki studenckie, chodziłam rzadko, a często z jedną moją koleżanką mówiliśmy tak, że, że... Bo my, na mnie nie chodziłyśmy na bajki, że czekałyśmy, aż będą już tak zdejmowane z afisza bajki i wtedy tam przez tydzień były zapłuceneczane. I też w takich śmiesznych godzinach kiedy nikt nie chodził, w Kotrano. rano. A ja, my jako studentki, oczywiście zawsze było tak, że chyba tylko raz w tygodniu na 8 i nie trzeba było iść, więc wtedy właśnie chodziłyśmy sobie na te bajki i, i zazwyczaj było tak, że było góra 10 osób na sali i, i w ogóle full wypas. <głosy> Najlepsze było to, że, że właśnie wcale nie było dzieci, tylko jakieś osoby starsze i to głównie studenci. Tak, student potrafi i sobie poradzi, kiedy trzeba. No i czasami tak tęsknię za tymi, e, czasami studenckimi. Brakuje mi tego naprawdę, bo mm, jakoś tak... Człowiek już niby był dorosły, ale jeszcze cieszył się tą wolnością, jeszcze nie musiał iść do pracy, jeśli nie chciał to nie szedł na jakieś zajęcia, no chyba, że inaczej by nie dostał zaliczenia. I jakoś tak, tak i, i, i miało się czas na znajomych i znajomy mieli czas dla człowieka. A teraz wszystko się pożeniło, wszystko dzieciate i... Jakoś tak bardzo łatwo się zrywają te więzi dawne. Tak troszkę szkoda. Oczywiście nawiązują się inne jednak. Fajnie by było tak, nie wiem, mieć 50 lat i mieć cały czas kontakt z znajomymi ze studiów albo ze szkoły średniej, albo z podstawówki się kumplować. Mimo iż wiele doświadczeń się nabyło, mimo iż może nawet się mieszka na dwóch różnych granicach Polski. No ale cóż. Life is brutal. Niestety. Um, cóż jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że także a propos tej Biedronki, Tesco i tych innych też książki można kupić dość tanio. Właśnie w tych przybytkach, zwłaszcza Biedronce. Nawet chyba tą książkę byłej Lisowej, jak ona tam Marusinkowej. Um, Krzyżman, tak znaczy, może tak powiem. Krzyżman, którego ja nazywam krucyfiksem, o tak, w ten sposób. Um, ostatnio znaczy ostatnio, na no jakiś czas temu y, namiętnie wypisywał w komentarzach, że on chce, żeby był jeszcze jeden odcinek o tym, jak przeglądam prasę kobiecą. Otóż ma rozdzielka, gdy u mnie była, zostawiła jakąś galę. Ja się poświęciłam i zakupiłam dzisiaj show. Więc może powstanie taki odcinek. Też nie wiem, czy ktoś, oprócz krucyfiksa będzie chciał go słuchać. No ale y, jeśli chodzi o to, jak się czuję, to czuję się coraz gorzej. I ten gripex i ten, ta rodzina CA i to inne dostania. Jakoś nie widzę rezultatu. Zaczynam tracić głos powoli. Przed nagraniem wypiłam sobie herbatkę, co by trochę gardło i ocieplić. I gorączkę mam i wszystko mnie boli. I naprawdę kiepsko. I nawet nie bardzo wiem, czy powinnam samochodem jeździć do pracy, no ale muszę. Jutro muszę być. I to niestety od przed ósmą do, pewnie po piątej. W piątek też muszę być w pracy i w sobotę od ósmej też muszę być w pracy, chyba do 13 niestety. Jak wyszło? Nie wiem, jak to zrobię, naprawdę nie wiem. Wiem, że powinnam iść do lekarza. Wiem, że o siebie nie dbam. Wiem, że pewnie przechodzę to przeziębienie i skończy mi się to niezbyt fajnie. Bo nie wiem, na ile to jest przeziębienie, na ile to jest coś innego żebym znowu antybiotyk dostała, ale jako, że nie, nie tak dawno temu przecież byłam na zwolnieniu i miałam właśnie antybiotyk na tydzień, to nie chcę się faszerować ciągle antybiotykami. Poza tym też nie, nie, nie chcę takiego wrażenia zostawiać po sobie w pracy, że tak, kurczę, ciągle na zwolnienia chodzę, Bo to nie jest takie fajne i pracodawca, wiadomo, różnie na to patrzę, tym bardziej, że mam umowę na czas określony na rok, więc nie chciałabym za bardzo podpaść, że tak powiem. Mm, cóż jeszcze bym mogła powiedzieć? A w zasadzie to moje ulubione zdanie, cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? <grym> Nie chodzi o to, aby zabawiać kogoś na siłę, tylko tak się staram ogarnąć dzisiejszy dzień, czy, czy, czy wydarzyło się jeszcze coś godnego uwagi. A tak, wzmożona y, wzmożona aktywność Straży Miejskiej i Policji, na przykład Straż Miejska porozstawia sobie w kilku miejscach takie przenośne łapacze, czyli te, jak one się nazywają, o Boże, Uciekło mi słowo, słuchajcie. No to takie, co jak się przekroczy prędkość, to pstryka fotkę. Radary? Fotoradary, właśnie. No, więc tak, do tego rano jak jechałam do pracy, to pan policjant sobie stał przy radiowozie, jak wracałam, jak jechałam z jednej pracy do drugiej też policjanci by stali i w ogóle po drodze miałam kilka radiowozów, nie wiem co się dzieje w ogóle to chyba był wypadek gdzieś, znaczy wiem, że gdzieś tam w Polsce był i że tam 20, 30 samochodów się zdarzyło ale ogólnie tutaj u mnie chyba też był gdzieś wypadek, bo jak zawsze przejazd przez miasto to, to jest chwila bo nawet jak jest korek, to żaden korek w do innych miast to o dziwo, dzisiaj tak się wlekło, wlekło i... I tak, no dość długo to zajęło. Więc, znaczy głównie zakorkowany był wyjazd, nie wjazd do miasta. I widziałem jakieś tam światełka migało, więc możliwe, że faktycznie jakiś wypadek był. No w sumie tak, no wydaje się, że, że jezdnia jest tak czarna i ludzie wariują, a się okazuje, że... że to tak nie do końca. No ale o piratach drogowych mówiłam wczoraj, więc już dzisiaj nie będę tego tematu poruszała. Hmm. Tak się zastanawiam właśnie nad sylwestrem, bo już para osób się pytało, co robię w sylwestra. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, co robię w sylwestra i pewnie się skończę na tym, będę siedzieć w domu. A znając moje szczęście, to będę chora, bo tak jest, że właśnie jak muszę chodzić do pracy, to jakoś przechodzę te wszystkie choróbska. I później, jak organizm już wie, że już nie musi tak na tym speedzie być i ciągle się produkować, jak mam wolne, to jak na się rozchorowuje i, i bu i hamstwo, Więc nie zdziwię się, jeśli tak będzie. Jeśli święta i sylwestra chora. I kurczę, nawet nie będzie się tego przytulić. To jest wkurzające też. No ale cóż. Ciekawe jestem, czy to faktycznie tak jest, bo jest taki przesąd, że jak się, jak się zaczyna nowy rok, taki będzie cały rok. Czy tam jak się kończy stary rok, taki będzie nowy. No nieważne. No, moja mama nawet uważa, iż powinno się nowe majtki mieć, takie nigdy nie noszone. Nie wiem, dlaczego tak. Inni uważają, że się z długami nie powinno wchodzić w nowy rok. I tak się zastanawiam, bo bo jak, jak na razie to mój nowy, nowy rok się zapowiada Kijowo. Ale mam nadzieję cichą, że reszta roku nie będzie Kijowa. Bo tak, tak sobie myślę o. Hmm, cóż jeszcze mogę plumknąć? Nie wiem. Na, ostatnio na youtube YouTube się zabawiam, w sensie szukam różnych dziwnych muzyki I słucham to co akurat mi YouTube poleci, podwinie mi się pod myszkę I niektóre kawałki są naprawdę fajne Inne takie kijowe I odkryłam taką kreskówkę Pewnie wszyscy ją znają tylko oni nie wiedzieli, znaczy kreskówka to jest taka animacja, gdzie jest taki koleś i taka laseczka i ona jest taka bardzo zimna, taki elokwentny i tam różne takie krótkie historyjki z ich udziałem, zabawne, muszę przyznać. Jest tak, że odkryłam y, dziewczynę, która badaje się z Amerykanką, która w Japonii jest, nie wiem na czym właściwie, czy na wymianie, czy tak sobie pojechała, ale chyba tam się uczy. No i uczy się też japońskiego i w ogóle i, i ona się nazywa y, Hana Minks czy jakoś tak. I w każdym bądź razie wszystkie, wro, prowadzi takiego ale wideoblog na YouTube I wszystkie ujęcia ma takie od góry robione, że ma duże piersi i dekolt To wszyscy faceci się gapią na jej cycki ze przeproszeniem, a nie na to co mówi w ogóle I się tak stylizuje właśnie na anime, takie oczy wielkie i dookoła pomalowane czarno I, i nosi opaskę z uszami i takie jakieś dziwne inne rzeczy I tak sobie myślę, że taki wideoblog też jest fajny ale ja na przykład nie chciała prowadzić, bo wszyscy by znali mój pyszczak, że tak powiem, to po pierwsze. A po drugie nie wiem, czy byliby zachwyceni widokiem. A po trzecie trochę anonimowości jednak jest wskazane. Mm. Tuż jeszcze mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć to, że ostatnio jestem w kłótliwym nastroju. Znaczy nie wiem, na ile jestem w kłótliwym nastroju, na ile los akurat tak się układa, że jakieś konflikty się wydarzają różne i dziwne. Co oczywiście bardzo mnie denerwuje, boli gdzieś tam w środku i sprawia przykrość. No, tak właśnie. I tak się właśnie też zastanawiam, a propos tej częstotliwości mojego nagrywania, czy to już taki nawyk będzie, czy, czy może jednak lepiej przystopować i nagrywać rzadziej, ale jakieś bardziej wartościowe odcinki, bo myślę, że na to ostatnie, albo chociażby dzisiaj, że to nie jest jakaś super rewelacja, rewelacja. i znów będzie podział, tak, na amatorskie, profesjonalne podcasty, co mnie bardzo, bardzo drażni. No bo na przykład ja nie robię jakiś tam stawek z muzyki, albo z jakichś efektów dźwiękowych czy coś, dlatego, że się po prostu nie chcę. Zresztą nie wiem, jak to jak ktoś sobie się pani tego słucha, jestem leni śmierdzący i tyle. No ale a propos na przykład dźwięku czy czegoś, tak, że open to profesjonalny, bo ma zuma. Na przykład, nie wiem, ktoś mówi, dawaj se na raty. Ale ja mam inne wydatki. Jak kiedyś dostanę kasę z nieba i tak naprawdę nie będę miał co z tym zrobić, to pewnie kupię sobie tego zooma, no. Albo jak stwierdzę, że tak mi wciągnęło nagrywanie, że będę to robić, kurczę, do końca życia, i jeden dzień dłużej, do końca świata znaczy się. Oj, nieważne. I w każdym bądź razie, jeżeli tak stwierdzę, no to może z skołuję jakąś tą kasę, czy coś, czy nawet ci zapożyczę. Ale na razie na mój użytek, no to spoko. No i tak po co słuchałam części nie do końca audycji w Radiu Szczecin i tak mi trochę to ukuło a propos tego sprzętu i w ogóle, bo znaczy generalnie, może to co powiem teraz się spotka z wielkim sprzeciwem i pewnie negatywnymi komentarzami, no trudno, ale generalnie ja całą tą audycję odebrałam jako wcale nie reklamę yy, podcastów, tylko jako takie, no to jest taka amatorszczyzna dla tak, prostaczków, tam kilka osób jest wybitnych, których warto słuchać, a reszta to jest takie pitu niegodne uwagi, bo jest beznadziejne dźwięki też gadają o pierdołach. I w ogóle to po co takie coś jest i strata tata. No tak ja to odebrałam. pewnie teraz mi się oberwie, no trudno. Ale generalnie spodziewałam się, że ta ucja mi trochę inaczej wygląda. Ym... No, fakt faktem, że można było wylansować tam kilka, kilku podcasterów. Przez choćby wypuszczanie tam, nie wiem, ich intro, czy coś tam. Czy tam promo, czy jak to tam się nazywa. No i to akurat jest fajne, spoko, ale... No nie wiem, kurczę, no. Ja się boję tego, że gdybym ja tam była, to mi się pokłóciła z tym panem prowadzącym. I to by było niefajne, dlatego nawet się cieszę, że nigdzie nie byłam i się wypowiadam na takie tematy. Mm. No i kurczę, mam kluchę w gardle i teraz ciężej mi się mówi. Na szczęście już nie piszczę, bo... I koło godziny 14 fajnie piszczałam, tak jak myszka Miki trochę, I miałam głos uciekający i taki trochę jak e, ci, no, oj, młody chłopak, co tak piszczy, jak to się nazywa, mutacje, o, ci co mają mutacje, e, w ogóle tak mam, że jak jestem zmęczona albo chora, to, to tak często mi słów brakuje. I często, i, I często, często powtarzam się, no ale dobra. I mówię na okrętkę i, i, i nie wiem, na przykład chcę powiedzieć przedpokój, zapomnę tego słowa i mówię, no to długie, to jak wchodzisz do mieszkania i od tego odchodzą inne drzwi, no tego typu takie rzeczy. Staram się jakąś definicję tego słowa podać, żeby osoba, do której mówię, zajrzała o co mi kaman. No. Jak czy inaczej, znowu mnie zaczyna gardło nawalać, więc... Póki jeszcze właśnie nie straciłam głosu, to się rozłączę, co by... Znaczy zastopuję, czy co tam, co by was nie przerazić tym, jak brzmię. Dobrze, że nie widzicie, jak wyglądam, bo powrót żywych trupów albo, z, nie wiem, hmm, Dracula wersja hardcore, <śmiech> to ten. To, to nie pikuś, no. To by było na tyle, jeśli chodzi dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Jeśli nie, trzymajcie kciuki, co bym przeżyła do. znaczy no, w sensie przeżyła, żeby mnie nie rozłożyło do przyszłego tygodnia. I się nie dajcie choróbską i mam nadzieję, że Was nie zarażę plując w mój mikrofonik za 20 zł, czy tam ileś i, i że przez Wasze słuchaweczki nie przejdą te paskudne. Wirusiaki, ja sobie wyobrażam jako takie zielono-różowe wredne stworki, które tylko czekają na to, żeby się dobrać do naszych gardełek, nosków i nie wiem czego tam jeszcze i naszego systemu immunologicznego i w ogóle i taki podbój zrobić i w ogóle taka wojna światów, o. A właśnie, a propos wojny światów, to widziałam tą wersję taką starą, starą z tysiąc tam, nie wiem którego, 800 czy tam, no nieważne. W każdym razie tę bardzo starą wersję, gdzie spotki latające były na nitkach. Super wypas, polecam oglądanie takich filmów. Taka melancholia i sentymentalność człowiekowi się załącza, przy okazji można się pośmiać. Tak, no więc to by było na tyle, idę strzelić sobie tabletkę i wysmarkać nozdrza, co by żaden zieloniaczek, gluciaczek, smarkaczek, kozuszek, Albo glucioro, flegmo, stworaso, gilowato, zwisająco, klejący stworaczek nie wylądował na moim jakże profesjonalnym sprzęcie do nagrywania. Zatem do usłyszenia.